niepewność co do obranego sposobu wyrażenia opinii. A potem doszły jeszcze inne sprawy. Dużo ważniejszy od mojego indywidualnego był oczywiście dramat rozgrywający się wokół mnie. Społeczne skutki marca, mierzone w skali masowej, głębokie i rozległe, miały jednoznacznie negatywny charakter, często dewastacyjny. W jakimś sensie dotknęły one zresztą wszystkich, więc także tych oportunistów i aktyw marcowy, aczkolwiek ci ostatni chyba... Najmniej są tego świadomi. W rezultacie w kwietniu 1968 roku, decyzją Ryszarda Strzeleckiego, Stemplowski został wyrzucony z Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a 6 maja 1968 roku Trybuna Ludu oficjalnie poinformowała, że Stemplowski przestał być wiceprzewodniczącym Rady Naczelnej Związku Studentów Polskich. Stanowisko zajmowane przez ZSP i ZMS odcinało je od środowisk akademickich. W tej sytuacji z każdym dniem rosła rola i autorytet Komitetów Studenckich. 12 marca na wiecu w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej zebrało się około 5 tysięcy osób. Studenci darli gazety i skandowali legalny wiec, rektora. Postanowiono wtedy utworzyć zaopatrzoną w opaski studencką służbę porządkową. 13 marca już od 7 rano służba ta kontrolowała osoby wchodzące na teren Politechniki. Między innymi wpuszczono operatora posiadającego legitymację polskiej kroniki filmowej, który filmował przebieg wiecu. Od 11.00 władze uczelni odwołały w Politechnice Warszawskiej zajęcia, a godzinę później rozpoczął się wiec z udziałem rektora i senatu. Aula była wypełniona po brzegi ośmiotysięcznym tłumem studentów i pracowników dydaktycznych. Na wstępie przewodniczący Rady Uczelnianej ZSP powitał Senat Uczelni i oddał głos przewodniczącemu Komitetu Studenckiego w celu odczytania rezolucji ogólnouczelnianej. Rektor udzielił odpowiedzi niejasnej i dopiero później delegacji studenckiej udało się wręczyć mu tekst rezolucji. Rektor zobowiązał się rozpatrzyć ją w piątek na posiedzeniu Senatu. W rezolucji uchwalonej przez studentów Politechniki Warszawskiej, a przeznaczonej, jak napisano, do użytku wewnętrznego, ale jednocześnie do przekazania do Sejmu, KC, PZPR i innych wyższych władz wyrażano solidarność ze studentami pozostałych uczelni warszawskich. Tradycyjnie już domagano się opublikowania pełnego tekstu rezolucji w środkach masowego przekazu. Ten eklektyczny w treści dokument był dość typowy dla pierwszej fazy rewolucji studenckiej. Obok protestu przeciwko brutalności sił porządkowych wysunięto żądania usunięcia z terenów uczelni i domów studenckich cywilnych pracowników MO i MSW, wyjaśnienia i sprostowania w prasie, radiu i telewizji fałszywych informacji o zajściach oraz jawności wszystkich rozpraw. Odwołano się do artykułu 71 Konstytucji PRL. Polska Rzeczpospolita Ludowa zapewnia obywatelom wolność słowa, druku, zgromadzeń i wieców, pochodów i manifestacji. Apelowano do wszystkich studentów polskich i całej młodzieży uczącej się o zwiększenie samokontroli, zapobieganie prowokacyjnym wystąpieniom ludzi spoza naszego grona, ludzi obrażających imię studenta polskiego. Oraz złożono deklarację. Chcemy uczyć się i budować socjalizm w demokratycznej ojczyźnie. Trudno ocenić, ile w takich jak ostatnie stwierdzeniach było wyrachowania, ile naiwności i niedostatecznego zrozumienia rozgrywających się wokół wydarzeń. Natomiast punkt dziewiąty tej rezolucji – zdecydowanie odcinamy się od antysemityzmu i syjonizmu – wskazywał na uleganie tezom oficjalnej propagandy lansującej wtedy hasło zagrożenia ze strony syjonizmu. Ponieważ antysyjonizm był wówczas przykrywką i alibi dla skrajnego antysemityzmu, przeto autorzy rezolucji tak formułując brzmienie tego punktu akceptowali poniekąd kampanię antysemicką, od której zresztą odcinali się w tym samym zdaniu. Uleganie antysyjonistycznej propagandzie było niestety zjawiskiem szerszym. W 1981 roku Kuroń przypomniał, że w marcu w odpowiedzi na antysyjonistyczną propagandę ze studenckich komitetów wystąpili ludzie żydowskiego pochodzenia, żeby nie dawać argumentów. I dalej mówił, o ileż bliższa mi jest w tej jednej sprawie postawa studentów z paryskiego Maja 68, którzy na stwierdzenie, że Con Bondi jest niemieckim Żydem odpowiedzieli – My wszyscy jesteśmy niemieckimi Żydami. Zresztą nie tylko w tej jednej kwestii autorzy niektórych studenckich rezolucji wykazywali brak wyczucia, rozeznania sytuacji, a czasem wręcz po prostu osobistej kultury. Nigdy nie potrafili odróżnić tego, co mądre, od tego, co głupie. W ogłoszonej również 13 marca uchwalonej dzień wcześniej rezolucji studentów warszawskiej ASP punkt pierwszy brzmiał Zdecydowanie odcinamy się od wybryków wichrzycieli politycznych i chuligańskiego zachowania się ludzi z marginesu społecznego. Znów trudno powiedzieć, czy jej autorzy ulegli wpływowi ze strony oficjalnej propagandy, czy też rzeczywiście wierzyli w to, co pisali, to znaczy w działalność jakichś mitycznych wichrzycieli politycznych. Dlaczego w ślad za środkami masowego przekazu w uczestnikach ulicznych demonstracji dopatrywali się ludzi z marginesu społecznego? Podobnie trudno ocenić, na ile szczerze wyrażali przekonanie, że wysuwane żądania służą dobru całego narodu i dalszemu rozwojowi naszej socjalistycznej ojczyzny. Cóż zresztą to drugie w ogóle znaczyło w ówczesnej rzeczywistości? 13 marca na ulicach Warszawy panował spokój. Inaczej wyglądała sytuacja w kilku polskich miastach. Szczególnie gwałtowny przebieg miały wydarzenia w Krakowie i Poznaniu. W Krakowie wobec faktu nieopublikowania w środkach masowego przekazu studenckiej rezolucji z 11 marca po 48 godzinach w środę 13 marca o godzinie 10 ponownie zwołano wiec. Przed domem akademickim Uniwersytetu Jagiellońskiego, Rzaczkiem, od strony Alei Mickiewicza zebrali się studenci wszystkich uczelni Krakowa. Obecny był rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, wiceprzewodniczący Rady Państwa, profesor Klimaszewski, który usiłował w sposób tonujący wpływać na zebranych studentów. Nie było to jednak łatwe, gdyż młodzież była bardzo wzburzona i rozgoryczona. Pojawiało się, podobnie jak wcześniej w Warszawie, hasło Prasa kłamie. W tym właśnie dniu w prasie lokalnej ukazał się apel Kolegium Rektorów Warszawskich Uczelni do Młodzieży Krakowa, w którym m.in. wzywano, aby dyskusji nie przenosić poza mury uczelni, ani poza działające w ich obrębie organizacje i kluby studenckie, dając w ten sposób dowód swojej dojrzałości. Jednocześnie Kolegium Rektorów, ulegając oficjalnej propagandzie, deklarowało, że stoimy w obliczu podjętej, szczególnie przez rewizjonistów i faszystów NRF, gwałtownej kampanii przeciwko Polsce. Kampanii, która przez różne działania usiłuje nas osłabić i sparaliżować wewnętrznie oraz zdyskredytować za granicą. Krąg zainteresowań krakowskich rektorów i użyty w ich oświadczeniu język zdumiewa. W tym gorącym okresie rektorzy prawili coś o zagrożeniu płynącym ze strony rewizjonistów i faszystów Niemieckiej Republiki Federalnej. Tego samego dnia krakowskie dzienniki przyniosły odezwę Komitetu Wykonawczego Rady Okręgowej ZSP, który jednomyślnie uznawał, że wszystkie zgromadzenia i manifestacje odbywane bez zgody władz są nielegalne, a tym samym niedopuszczalne. Oba stanowiska oburzyły studentów. Nic dziwnego, że na wiecu przed rzaczkiem, rektor Klimaszewski, który tego dnia pozostawał w stałym kontakcie telefonicznym z Komitetem Wojewódzkim, aby nie dopuścić do jakiegoś starcia, nie był w stanie przezwyciężyć opozycyjnych nastrojów wśród zbuntowanej młodzieży. Starałem się ich uspokoić i nie dopuścić do konfrontacji z siłami porządkowymi. Stojąc na podwyższeniu, widziałem pochód innej grupy młodzieży zdążającej od ulicy Reymonta i Alei Mickiewicza do ulicy Manifestu Lipcowego. Na czele pochodu był niesiony wieniec. Gorąco apelowałem, by nie łączyć się z tym pochodem i większość pozostała na miejscu pod Rzaczkiem. W zainicjowaniu pochodu, pisał Ryszard Terlecki, Ważną rolę odegrała kilkusetosobowa grupa studentów Akademii Górniczo-Hutniczej, którzy przybyli pod Rzaczka i których energiczna postawa zdopingowała już tam obecnych do sformowania pochodu. Studenci, którzy pozostali pod Rzaczkiem, wybrali ze swego grona 22-osobowy zespół do opracowania i zredagowania studenckich postulatów, które zamierzano przekazać władzom za pośrednictwem kolegium rektorów. Tymczasem około godziny 12:00 Kilkutysięczny pochód młodzieży ruszył ulicą Manifestu Lipcowego w stronę Kolegium Nowum, a następnie Jagiellońską zmierzał w stronę ulicy Świętej Anny i Rynku. Na rogu ulic Jagiellońskiej i Świętej Anny studenckiej manifestacji drogę zagrodził zwarty oddział milicji wyposażony w armatkę wodną zainstalowaną na samochodzie pancernym. Jan Józef Szczepański w książce pod tytułem Kapitan zawarł następujący opis tego pochodu. Przeplecione ramiona podniecające uczucie wspólnoty. Nareszcie coś prawdziwego. Śpiewano gdzieś w tyle kilka przekrzykujących się żartobliwie grup. Piosenki przypadkowe, wesołe, towarzyszące młodym w wycieczkach, zabawach. Nad głowami owe transparenty z krzywych kawałków tektury. Słowa pisane bez pomocy szablonów. Prawdziwe. Prasa kłamie. Jesteśmy ze studentami Warszawy. Socjalizm. Posuwaliśmy się powoli ku jednej z głównych ulic wiodących do rynku. Na czele pochodu biało-czerwona chorągiew, wieńce pod pomnik wieszcza. Narodowe barwy, hołd dla xix romantyka, wyznanie wiary w socjalizm. Śpiewy umilkły, od czoła dobiegły okrzyki przestrachu i gniewu. Tłum zaczął mącić się wirami niepokoju. Ujrzałem nad głowami ludzi pośrodku niedalekiego skrzyżowania ulic stalowy kształt przypominający wieżyczkę samochodu pancernego, wąską lufę przesuwającą się powoli i szare hełmy milicjantów. Chorągiew przechyliła się i znikła. Tłum zwarł się gwałtownym skurczem, zaczął cofać się z krzykiem. Ci, co byli na przodzie, parli teraz do tyłu, przemoczeni, przerażeni. Działko wodne wydłużało celownik. Uciekaliśmy teraz bezładnie, przepychając się i roztrącając. Zanim zdążyłem dobrnąć do zbawczej przecznicy, Prześwicie między dachami coś błysnęło raz, drugi, trzeci. Jakieś podobne do aluminiowych puszek pociski szybowały nad naszymi głowami i gasły w ciżbie z odgłosem wystrzelających korków szampana. W jednej chwili ulica wypełniła się gryzącym czadem. Od tej chwili wszystko było już tylko chaotyczną bieganiną. Rozproszeni demonstranci próbowali zebrać się pod uniwersytetem, ale i tu dosięgły ich wkrótce granaty z gazem łzawiącym. Przenikliwe wycie syren nadciągało z każdej strony. Gromadą uciekającym plantami zagrodziła drogę stalowo-sina tyraliera. Rozkołysane w powietrzu pałki zaczęły opadać na ramiona i głowy z odgłosem młodzki. Krzyczano «Gestapo! Gestapo!» Chłopcy łapali w locie gazowe petardy i odrzucali je ku milicyjnym szeregom. Nikt się już nie śmiał. Nie pomagały przykładane do oczu chusteczki. Ludzie oślepieni wpadali na siebie – Koziołkowali po asfalcie. Z oczyma piekącymi od wymuszonych łez, plątałem się między bijącymi, bitymi, zagubiony. Widziałem roześmiane przed chwilą kolorowe dziewczyny wleczone teraz do milicyjnych karetek w podartych bluzkach z włosami ociekającymi wodą. Widziałem chłopców kopanych i okładanych pałkami na ziemi. Podobny opis akcji sił porządkowych można odnaleźć w studenckiej ulotce informacyjnej adresowanej do mieszkańców Krakowa. Czytamy w niej m.in. W pobliżu gmachu głównego LK zostaliśmy brutalnie zaatakowani przez siły milicji obywatelskiej i ormo posługujące się opancerzonym działkiem wodnym, granatami z gazem łzawiącymi pałkami. Dotkliwie pobito skopano studentki i studentów, a także okolicznych przechodniów, nie oszczędzając nawet dzieci ani leżących już na bruku. Trzeba dodać na podstawie oświadczeń wielu obecnych, że funkcjonariusze MO biorący udział w akcji byli w stanie podniecenia alkoholowego. Następnie milicja wdarła się do kolegium nowum, łamiąc przyrzeczenia pierwszego sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR Czesława Domagały złożone w przeddzień na ręce rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego głoszące, że w żadnej sytuacji organa MO nie wkroczą na teren uniwersytetu. Masakra trwała dalej w zamkniętych pomieszczeniach, przepełnionych gazem. Nie oszczędzono nawet profesorów i pracowników nauki. Poturbowano dziekana Wydziału Prawa, docenta doktora Lesława Paulego, profesora doktora Karola Estreichera, profesora doktora Konstantego Grzybowskiego. Ranny był prorektor Adam Bielański i inni. Osoby te usiłowały powstrzymać milicyjnych siępaczy. W ulotce przypominano, że to dopiero drugi w historii Uniwersytetu Jagiellońskiego po wrześniu 1939 roku wypadek wtargnięcia uzbrojonych ludzi na teren uniwersytetu. Autorzy ulotki zrezygnowali z lewicowej frazeologii. Apelowali do społeczeństwa o poparcie w słusznej sprawie, lecz już bez odwoływania się do socjalizmu. Ulotka kończyła się wezwaniem – niech żyje prawdziwa wolność i demokracja. Wspomniany w ulotce prorektor Bielański wedle relacji Klimaszewskiego został zraniony milicyjną petardą w palec, kiedy na schodach w Kolegium Nowym usiłował powstrzymywać siły porządkowe. Ubrani w hełmy, długie płaszcze i uzbrojeni w pałki milicjanci zaatakowali też profesorów opuszczających małą kawiarenkę znajdującą się na parterze Kolegium Nowym. Cała akcja sił porządkowych na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie trwała kilkadziesiąt minut. Już po wycofaniu się milicjantów z Kolegium Nowum przybył tam rektor Klimaszewski, który do tej pory przebywał na wiecu studenckim pod Żaczkiem. Jeszcze tego samego dnia wieczorem odbyło się posiedzenie senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rektor zrelacjonował przebieg wydarzeń w budynku Kolegium Nowum i senat podjął rezolucję potępiającą wkroczenie sił porządkowych do gmachu uniwersyteckiego. Przypomniano, że w okresie międzywojennym, mimo różnych awantur, nigdy się to nie zdarzyło. Wieczorem, jak wspomina Klimaszewski, przyjechał do Kolegium Nowum komendant MO ze swoją wersją wydarzeń i przeprosinami. Rozżalona młodzież rozeszła się do domów, głównie do domów akademickich. W nocy objeżdżałem te domy akademickie, starałem się uspokajać i perswadować. W swojej relacji Klimaszewski pominął jednak dość istotny szczegół. Otóż o godzinie 18 spotkał się z 22-osobowym zespołem wyłonionym pod Rzaczkiem, lecz odmówił przyjęcia projektu rezolucji, proponując spotkanie z kolegium rektorów w dniu następnym. Terlecki podaje, że w czasie wieczornego posiedzenia Senatu przekazano zebranym informacje o wydarzeniach sprzed kilku godzin. W tym poinformowano ich, że w gmachu kolegium nowum milicjanci zdemolowali kilka pomieszczeń usiłowali wyważyć drzwi sali wykładowej w której schronili się studenci aresztowali szereg osób a przede wszystkim użyli w budynku petard gazów łzawiących i pałek rektor wydał oświadczenie w którym czytamy m.in. w godzinach popołudniowych nastąpił też bardzo przykry wypadek wejścia na teren budynków kolegium nowum i kolegium witkowskiego organów porządkowych kierownictwo uczelni występuje do władz administracyjnych celem otrzymania wyjaśnień i wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji w stosunku do tych, którzy ten wypadek zawinili. Cytując ten fragment oświadczenia, Terlecki nie bez racji konstatuje Senat nie uważał za wskazane odpowiedzieć na postulaty studenckie zajmował się natomiast incydentem, który w skali wydarzeń ostatniego tygodnia był tylko jednym ze skutków przyjętej przez władze postawy. Następnego dnia prasa lokalna przyniosła informacje o demonstracji studenckiej. Dziennik Polski w notatce zatytułowanej Wczoraj w Krakowie na pierwszej stronie donosił, że Kraków stał się ponownie widownią nieodpowiedzialnych wystąpień studentów. Równocześnie pismo informowało, że ogromna większość studentów krakowskich uczelni uczestniczyła tego dnia w wykładach i ćwiczeniach. Świadczyło to o jej właściwej postawie obywatelskiej. Dziennik Polski relacjonował dalej, że agresywna postawa prowodyrów zmusiła funkcjonariuszy MO do kilkakrotnych interwencji. W następstwie tego kilkanaście osób spośród studentów, a także funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, odniosło obrażenia. Na zakończenie notatki informowano, że 13 marca w Krakowie Milicja Obywatelska zatrzymała 24 osoby i zamieszczono imienną listę zatrzymanych. Była ona ułożona niealfabetycznie i pierwsza osoba na liście nazywała się Eleonora Kościuszko, co nadawało notatce i liście niezamierzony ironiczny kontekst. Równocześnie opublikowano komunikat Urzędu Spraw Wewnętrznych Prezydium Rady Narodowej Miasta Krakowa. Władze odpowiedzialne za porządek w mieście Krakowie zwracają uwagę wszystkim mieszkańcom, a szczególnie młodzieży studiującej i uczącej się, że wszelkie zebrania poza lokalami zamkniętymi, pochody i inne formy manifestowania, które nie uzyskały zgody odpowiednich władz są nielegalne i uważane będą za próby zakłócenia porządku publicznego. Przestrzega się kategorycznie przed braniem udziału w tego rodzaju manifestacjach i zebraniach. Poniżej zamieszczono podpisane przez przewodniczącego PRN miasta Krakowa Zbigniewa Skolickiego i jej sekretarza Kazimierza Lipiarczyka zarządzenie, mające obowiązywać do 10 września 68 roku, Wprowadzające na terenie Krakowa postępowanie przyspieszone w sprawach o niektóre czyny podlegające ukaraniu w postępowaniu karno-administracyjnym. 13 marca, jak już wspomniano, doszło też do ulicznych demonstracji w Poznaniu. W stolicy Wielkopolski przygotowania do tego wiecu trwały od kilku dni i prowadziły je obie strony – studenci oraz władze partyjne wraz z milicją – ówczesny przewodniczący Rady Okręgowej ZSP w Poznaniu wspominał, że około dziesiątego w gmachu Komitetu Wojewódzkiego Partii odbyła się narada, na którą zaproszono rektorów i przewodniczących organizacji młodzieżowych. Od stołu prezydialnego padło tylko jedno pytanie. Czy w Poznaniu należy się spodziewać wydarzeń podobnych do warszawskich? Wszyscy po kolei zgodzili się, że nie należy. Odpowiadałem jako ostatni i stwierdziłem, że może dojść do zamieszek. Pamiętam, że odebrano to niemal jako nietakt. Tymczasem w poznańskich akademikach już wrzało. 12 marca na placu Mickiewicza zebrało się kilka tysięcy osób. Manifestacja miała przebieg w miarę spokojny i wszyscy po dwóch godzinach opuścili plac, umawiając się na 15 dnia następnego. Właściwie chodziło o wyrażenie solidarności z protestującymi w Warszawie, a cała, że tak powiem, motywacja ideowa sprowadzała się do trzech haseł wolność, demokracja, i konstytucja. Zresztą kontekstu tych haseł prawie w ogóle nie rozwijano. Opierając się na relacji emerytowanego funkcjonariusza milicji obywatelskiej, Marek Zieleniewski podaje, że 12 marca część milicjantów skoszarowano i wieczorem poinformowano, że na zajutrz mają być użyci do rozpędzenia studenckiej manifestacji. Wiedziałem tylko, wspominał ów emerytowany milicjant, że ma być nielegalne zgromadzenie studentów, którzy potem mogą demolować sklepy. Przyznam, że byłem wściekły. Wstrzymano wszystkie urlopy. Do wiecu na placu Mickiewicza przygotowywali się również studenci. Jeden z nich wspominał po latach. Północy z 12 na 13 marca przesiedziałem wypisując ulotki. Pociąłem nożyczkami blok rysunkowy. Miałem trzy kalki. O czym pisałem? O tym, żeby cenzura zelżała, żeby respektowano konstytucję, żeby wypuszczono zatrzymanych w Warszawie. Dołączyłem do tego dla fasonu jedno hasło polityczne: Polska czeka na swego dupczeka. Wykonałem dokładnie pięćdziesiąt sztuk. Rano wsadziłem je do kieszeni kurtki, potem ruszyłem na plac. Pamiętam okrzyki: precz z obłudą, chcemy tlenu i nawoływania jakiegoś profesora. Raz dostałem pałką, a obok mnie dostała jakaś dziewczyna wykrzykująca Gestapo. Udało mi się uciec przed Operę Autor relacji wyznaje, że o przygotowanych ulotkach po prostu zapomniał i nie rozrzucił ich. Zresztą na placu przed Uniwersytetem imienia Adama Mickiewicza rzeczywiście w krótkim czasie zrobiło się gorąco. Działacze ZSP oraz przewodniczący kolegium rektorów, rektor Politechniki profesor Zbigniew Jasicki, który przemawiał przez tubę, namawiali zebranych, aby przenieśli wiec do auli uniwersyteckiej. Zebrani studenci pozostali jednak na placu i wkrótce zostali zaatakowani przez milicjantów. Obecny na wiecu przewodniczący ROZSP opowiadał o latach w nieco anegdotyczny sposób. To nie były przelewki. Sam uciekałem przed rosłym milicjantem. Pałka dwukrotnie sięgnęła rozwianych pół płaszcza. Nagle zrozumiałem, że nie mam szans na ucieczkę. Raptownie zwolniłem, odwróciłem się i krzyknąłem – towarzyszu, jak tak można? Skonsternowany zastygł w pozycji na baczność. Zanim ochłonął – już mnie nie było. Tarniewski podaje, że w czasie zajść przed rektoratem Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, milicjanci zatrzymali 84 manifestantów. Większość z nich zwolniono, ale wobec 18 osób, w tym 9 studentów, wszczęto dochodzenie. Nim doszło do interwencji sił porządkowych, poznańscy studenci zdążyli uchwalić suplikację studencką. Był to jeden z pierwszych znanych w stolicy dokumentów pozawarszawskich i wart jest przytoczenia w całości ze względu na zawarte w nim akcenty. My, studenci poznańscy pochodzący ze wszystkich środowisk, obserwujemy z niepokojem wydarzenia, które w ostatnim czasie rozgrywają się w Warszawie. Wyrażamy poparcie dla studentów warszawskich, których wystąpienia zostały niesłusznie uznane jako antysocjalistyczne. Nasze żądania wyrażamy w następujących punktach. Pierwsze. Wznowienie wystawiania dziadów. Drugie. Zlikwidowanie cenzury politycznej stosowanej w środkach masowego przekazu. Żądamy. Trzecie. Natychmiastowego uwolnienia aresztowanych studentów i zaniechania represji w stosunku do nich Czwarte Wyjaśnienia prawdziwych przyczyn wydarzeń warszawskich Solidaryzujemy się i pozdrawiamy bohaterskich studentów bratniej Czechosłowacji Wypełnienie postulatów przyczyni się do uspokojenia wzburzonego środowiska studenckiego przez co wzmocni się świadomość obywatelska tak konieczna i potrzebna do rozkwitu Polski Ludowej Stwierdzamy, że w interesie studentów i całego narodu Leży pełny rozwój socjalizmu na drodze demokracji. Pewną nowością było otwarte nawiązanie do ruchu demokratyzacyjnego w Czechosłowacji, choć przypomnę, jeszcze przed wiecem z 8 marca akcenty takie można było odnaleźć w niektórych ulotkach i wypowiedziach. Ciekawe jest też, co autorzy tej rezolucji mieli na myśli, gdy mówili o rozwoju socjalizmu na drodze demokracji. Czy była to po prostu nic nieznacząca retoryka, czy też świadome nawiązanie do przemian dokonujących się w tym czasie w Czechosłowacji, gdzie, jak wiadomo, hasłem dnia stał się socjalizm z ludzką twarzą? Trudno powstrzymać się od refleksji, że ten cały ferment ideowy w środowisku studenckim był przynajmniej przez część partyjnego establishmentu w sposób cyniczny wykorzystany. W tym scenariuszu ważnym elementem było brutalne tłumienie przy użyciu sił porządkowych Wszystkich niezależnych wystąpień młodzieży, a więc również i rozpędzenie przy użyciu pałek studenckiego wiecu w Poznaniu. Nazajutrz lokalna prasa donosiła W dniu wczorajszym, 13 marca, przed Aulą Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza znowu doszło do gorszących zajść sprowokowanych przez rozwydrzonych wichrzycieli. Interwencja organów MO i ORMO nastąpiła dopiero wówczas, kiedy nie poskutkowały wezwania do rozejścia się, a inspiratorzy zakłóceń zaczęli wznosić prowokacyjne, antypaństwowe okrzyki. Język notatki był typowy dla propagandy marcowej. Zawsze doszukiwano się inspiracji ze strony jakichś rozwydrzonych wichrzycieli, których działaniom przepisywano w sposób otwarcie cyniczny, zgoła demoniczny charakter. W marcu nie było miejsca na merytoryczną polemikę ze studentami. Znacznie łatwiej było ich oskarżać o uleganie wrogim potrzeptom. Jest to zresztą mechanizm typowy dla działania środków masowego przekazu w sytuacjach kryzysowych. Do tego typu zabiegów uciekano się za każdym razem, gdy jakaś mniejsza czy większa część polskiego społeczeństwa chciała przemówić własnym głosem. Przy takich okazjach podawano, że demonstranci wznosili antypaństwowe okrzyki. Jest to grube nieporozumienie lub po prostu fałszerstwo. Okrzyk antypaństwowy mógłby brzmieć np. precz z państwem polskim lub precz z polską – a takich okrzyków nie wznosili nie tylko marcowi demonstranci, ale nie wznosili ich uczestnicy żadnej ulicznej manifestacji w Polsce. Natomiast wielokrotnie wznoszono rozmaite hasła antyrządowe lub antykomunistyczne, ale już nie antysocjalistyczne, jak często utrzymywały środki masowego przekazu. Odcinek 25. W Gdańsku 13 marca odbył się w stoczni imienia Lenina wiec potępiający wystąpienia studenckie. Wiadomość ta tak zbulwersowała środowisko akademickie, że postanowiono w piątek, 15 marca, zorganizować wspólny wiec robotniczo-studencki. Wybrano nawet delegacje studenckie, które, aby omówić sprawę, udawały się do większych zakładów pracy, do których przeważnie ich nie wpuszczano. Równocześnie propaganda, oficjalna i szeptana, starała się wygrywać niechęć przynajmniej części robotników do inżyniera, inteligenta, tego co wymyśla i egzekwuje głodowe normy zmuszające do nadgodzin. Lech Wałęsa wspomina, że kiedy do stoczni przyjechała Nyska wypełniona strajkującymi studentami Politechniki Gdańskiej, którzy chcieli na spotkaniu z załogą stoczni wytłumaczyć robotnikom swoje racje, w tym głównie problemy wolności słowa, cenzury, nie spotkali się z wielkim zainteresowaniem ogółu. Delegację studentów rozgadał dyrektor Piasecki, przyjmując ich w gabinecie kawą. Na niektórych wydziałach staraliśmy się, by ludzie zrozumieli, że jeśli na studentów i inteligentów idzie nagonka propagandowa, to już samo to oznacza, że powinni otrzymać nasze wsparcie. W tym czasie w stoczni było około dwudziestu starzystów studentów Politechniki i w dniu następnym po starciach młodzieży z milicją wokół Politechniki ktoś podpatrzył w szatni, że chłopak ma plecy sinne od pał milicyjnych. Wzięliśmy go z tymi obnażonymi plecami i tak go prowadzono pod hasłem Czy pozwolimy, żeby bito nasze dzieci, dzieci robotników i chłopów? W tym samym mniej więcej czasie krążyła w Gdańsku pogłoska, że prokurator wojewódzki wydał agento bezpieczeństwa 200 studenckich legitymacji. Mimo istnienia na uczelni milicji studenckiej pojawiła się więc groźba, że ta grupa studentów znajdzie się na wiecu. Wobec tego w nocy z czwartku na piątek zaczęto się przechylać do propozycji odwołania wiecu. Z kolei rektor, aby opróżnić teren Politechniki Gdańskiej, zarządził w piątek godziny rektorskie. 14 i 15 marca w Warszawie trwało uchwalanie i ogłaszanie dalszych rezolucji studenckich. Między innymi w czwartek odbył się studencki wiec w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, na którym przyjęto rezolucję. W zakończeniu tego dokumentu, który w treści nawiązywał do rezolucji przyjmowanych na innych uczelniach, protestowano między innymi pierwsze przeciwko próbom poróżnienia robotników i studentów, drugie przeciwko próbom poróżnienia środowiska studenckiego i poszczególnych uczelni. Trzecie przeciwko utożsamianiu wystąpień studenckich z ekscesami chuligańskimi. 14 marca ruch studencki rozprzestrzenił się na kolejne ośrodki akademickie w kraju. Studenci Uniwersytetu imienia Mikołaja Kopernika w Toruniu na ogólnym wiecu uczelnianym, poruszeni i wstrząśnięci ostatnimi wydarzeniami na Uniwersytecie Warszawskim i ulicach stolicy, protestowali przeciwko naruszaniu konstytucji PRL przez władze, domagali się zwolnienia wszystkich studentów i pracowników naukowych zatrzymanych, aresztowanych i skazanych w związku z ostatnimi wydarzeniami. Oraz żądali surowego potępienia i niezwłocznego ukarania winnych wkroczenia milicji i cywilnych bojówek na teren uczelni. W punkcie ósmym autorzy rezolucji żądali nieskrępowanego rozwoju kultury polskiej. Punkt ten brzmi jednoznacznie i nie dopuszcza wątpliwości interpretacyjnych. Natomiast niejednoznacznie zredagowano punkt, w którym domagano się informowania opinii publicznej na bieżąco, nie tak jak w sprawie Pawła Jasienicy i innych co powoduje rozdwojenie narodu. Można to bowiem rozumieć tak, że Jasienica był winien, tylko nie informowano o tym na bieżąco, co miało się przyczyniać do rozdwojenia narodu. W tym samym dniu rezolucję uchwalili również studenci Wrocławia. Był to tekst napisany w znacznym stopniu językiem oficjalnej propagandy. Na przykład takie oto otwierające go zdanie – My, córki i synowie robotników, chłopów i inteligencji pracującej, studenci wyższych uczelni Wrocławia, odzyskanego dla macierzy po wiekach niewoli i germanizacji, stojący na pozycji socjalizmu itd. Zdanie to wskazuje, jak silny wpływ na język autorów rezolucji miała oficjalna komunistyczna propaganda. W tekście odwoływano się przede wszystkim do kryterium klasowego, a nie na przykład narodowego, kulturowego czy pokoleniowego. Ci młodzi ludzie za najważniejsze uznawali to, że są dziećmi robotników, chłopów inteligencji pracującej, a nie na przykład to, że są młodymi polskimi inteligentami. Deklarowali, że stoją na pozycjach socjalizmu, co jednak przez to pojęcie rozumieli, z jakimi wartościami się utożsamiali. Podobnie rzecz się ma z Wrocławiem, który od ponad 40 lat jest tak samo polski jak Kraków, Lublin czy Warszawa, lecz przez poprzednie 600 lat był miastem tak samo niemieckim jak Berlin, Lipsk czy Monachium i trudno mówić o jego germanizacji, choćby nawet wcześniej był grodem słowiańskim. Historycznie naciągane określenie ziemi odzyskane miało swój sens polityczny i częściowo terapeutyczny, gdyż umożliwiało komunistycznej władzy odwracanie, przynajmniej do pewnego stopnia, uwagi opinii publicznej od ziem utraconych na wschodzie, a zarazem podtrzymywanie w społeczeństwie obawy przed zagrożeniem płynącym ze strony niemieckiego rewizjonizmu i rewanżyzmu. Można oczywiście zadać pytanie, czy autorzy rezolucji byli tego wszystkiego świadomi i wyrażali własne poglądy i odczucia, gdy pisali o Wrocławiu odzyskanym dla macierzy po wiekach niewoli i germanizacji. Dalej autorzy wyrażali w całej rozciągłości poparcie dla rezolucji studentów Politechniki Warszawskiej z 13 marca, tej, w której m.in. innymi Odcinano się od antysemityzmu i syjonizmu. Studenci wrocławscy sami zresztą domagali się zaprzestania szerzenia wrogiej socjalizmowi idei antysemickiej. Rezolucja ta w większym stopniu niż inne odpowiadała na zarzuty oficjalnej propagandy. Obroną przed pomówieniem o antyradzieckość było poparcie dla polityki zagranicznej naszego rządu. Ta niespójna wewnętrzna rezolucja dowodzi zagubienia się młodzieży, Czuła ona, że jest wciągana w jakąś nieczystą grę polityczną, ale prawdopodobnie nie rozumiała dobrze, co się wokół działo i nie potrafiła się z tym uporać. Tak chyba należy interpretować zdanie, odcinamy się od wszystkich, którzy chcą nasz ruch wykorzystać w rozgrywkach politycznych, a zwłaszcza zdanie odzwierciedlające wpływ oficjalnej propagandy, głoszącej począwszy od 11 marca, że za wystąpieniami studenckimi kryją się starzy polityczni bankruci, tacy jak Zambrowski czy Staszewski. Punkt ten brzmiał następująco. Oświadczamy, że obce nam są jakiekolwiek intencje wyrażające się w popieraniu akcji mających na celu nawrót do sytuacji politycznej sprzed roku 1956 i powrót na kierownicze stanowiska ludzi politycznie skompromitowanych w tym okresie. Natomiast zupełnie nowym elementem był postulat powołania Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej dla wyjaśnienia wszystkich okoliczności zajść we wszystkich ośrodkach akademickich w kraju. Studenci żądali też zagwarantowania, że nie obarczy się odpowiedzialnością za nasz udział w ruchu studenckim naszych rodziców i kadry dydaktyczno-naukowej. Wrocławscy studenci proklamowali 48-godzinny wiec okupacyjny na terenie wszystkich uczelni Wrocławia. Domagali się też przybycia na teren uczelni odpowiedzialnych przedstawicieli z Komitetu Centralnego PZPR – celem przedyskutowania zaistniałej sytuacji. W Krakowie w związku z wydarzeniami poprzedniego dnia wypowiedzieli się studenci i pedagodzy Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej imienia Ludwika Solskiego. Rezolucja, jednogłośnie uchwalona na zebraniu ogólnym 14 marca, należy do tekstów najbardziej umiarkowanych i ostrożnych w tej fazie studenckiej rewolty. Nowum było, że dokument ten imiennie podpisali uczestnicy wiecu. Zarazem może w większym stopniu niż inne rezolucja ta wyrażona była ezopowym językiem, a nawet we fragmentach w sposób dwuznaczny. Autorzy proszą na przykład, a nie żądają zwolnienia aresztowanych studentów, deklarują pełną gotowość do nauki, odcinają się zdecydowanie od chuligańskich ekscesów oraz oświadczają, że zdają sobie sprawę z możliwości wykorzystania naszych uczciwych intencji przez ludzi prowadzących własne, osobiste rozgrywki polityczne. Znalazła się też w tekście daleko idąca deklaracja lojalności wobec władzy. Uważamy, że socjalistyczny ustrój Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej jest niepodważalny dla każdego Polaka myślącego o bezpieczeństwie naszej ojczyzny. W zakończeniu studenci PWST występowali z propozycją o rozszerzeniu naszych od dawna istniejących kontaktów ze środowiskiem robotniczym i młodzieżowym, między innymi w formie pokazów szkolnych prac artystycznych. Również 14 marca zaczęto na Górnym Śląsku kolportować komunikat o zejściach w Krakowie, nawiązujący zarówno pod względem treści, jak i formy, docytowane już ulotki do mieszkańców Krakowa. W 604-letniej historii Uniwersytetu Jagiellońskiego dwukrotnie naruszono wielowiekową, uświęconą tradycję nietykalności tej starej uczelni. Pierwszy raz uczynili to hitlerowscy bandyci z SS i Gestapo, kiedy to 4 listopada 1939 roku podstępnie aresztowano wielu profesorów uniwersytetu. Dnia 13 marca 1968 roku zwarte formacje MO i Ormo wyłamały bramę główną Kolegium Nowum i Kolegium Witkowskiego, gdzie przed gazem łzawiącym i pałkami schroniło się kilkaset studentek i studentów. Nie bacząc na udzielone panu rektorowi Mieczysławowi Klimaszewskiemu zapewnienie i gwarancję nietykalności uczelni, MO, Ormo i ZOM rozpoczęły bez powodu i ostrzeżenia systematyczne demolowanie wnętrza, używając bomb z gazem łzawiącym i petard. Napotkane studentki i studentów oraz usiłujących ich bronić profesorów i asystentów brutalnie pobito lub zmasakrowano pałkami. Wśród pobitych są profesor dr Jan, Błąd Adam Bielański, profesor dr. Karol Estreicher, docent dr. Andrzej Kopf, docent dr. Emil Kornaś, dr. Andrzej Górbiel. Mieszkańcy Katowic, czy chcecie, aby uzbrojone po zęby formacje milicji obywatelskiej i ormo biły bezbronne studentki? Domagamy się przykładnego ukarania winnych. Wzywamy Was do poparcia naszych słusznych żądań. W tekście tym lista poturbowanych pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego jest trochę inna niż w ulotce krakowskiej. Nie ma na niej Paulego i Grzybowskiego, natomiast pojawiają się nowe nazwiska Andrzeja Kopfa, Emila Kornasia i Andrzeja Gurbiela. Wydaje się zresztą, że ofiar milicyjnego najazdu na Uniwersytet Jagielloński było więcej. Tego samego dnia rozpoczął się proklamowany już dzień wcześniej strajk studentów uczelni krakowskich. Równocześnie zaczął się strajk okupacyjny w domach studenckich, narojki i Żaczku, gdzie panowała niezwykle bojowa atmosfera. Studenci przygotowywali butelki z benzyną i różnymi środkami chemicznymi, kable i podobne. Plakaty z Żaczka informowały przechodniów koniec z bezprawnym łamaniem zasad konstytucji, wolność słowa, druku, zgromadzeń, wieców, manifestacji. Koniec kłamstwu, obłudzie, bezprawiu. Studenci Warszawy, jesteśmy z Wami. Koledzy, przez jedność do zwycięstwa. Robotnicy, walczymy o Wasze i nasze swobody. Na murach miasta pojawiła się odezwa nieprzedrukowana przez lokalną prasę, grożąca użyciem najostrzejszych środków wobec strajkującej młodzieży. Późnym wieczorem, 14 marca, Klimaszewski bezskutecznie usiłował skontaktować się telefonicznie z Ministerstwem Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, aby prosić o przyjazd Osoby kompetentnej, która mogłaby wyjaśnić rozżalonej młodzieży prawdziwe przyczyny zaburzeń, do których wciągnięto młodzież. W tym samym dniu fala studenckich wystąpień objęła nowe ośrodki akademickie, m.in. Lublin i Katowice. Miały również miejsce pierwsze uliczne demonstracje we Wrocławiu. Utrzymywał się stan napięcia w Poznaniu, gdzie, jak to relacjonował ówczesny wiceprzewodniczący Rady Uczelnianej ZSP w Akademii Ekonomicznej, po rozpędzeniu demonstracji pod aulą 13 marca na placu Mickiewicza zajścia przeniosły się do domów studenckich. Wiece odbywały się każdego wieczora. Najgoręcej było na Winogradach, gdzie kilkakrotnie interweniowała milicja. W Warszawie w piątek 15 marca uchwalano kolejne rezolucje. Na przykład wspólnie wystąpili pracownicy naukowi i studenci Instytutu Orientalistyki Uniwersytetu Warszawskiego, którzy całkowicie solidaryzowali się ze wspomnianą uchwałą Rady Wydziału Filozoficznego. W tym dniu obradował też w stolicy na walnym zgromadzeniu zarząd główny oraz delegaci oddziałów Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Zgromadzenie uchwaliło oświadczenie, że od rezolucji zajmujących różne stanowiska wobec tego, co się stało, trzeba przejść do rozwiązywania problemów społecznych i politycznych, które do tych wypadków doprowadziły oraz tych, które z nich wynikają. Jako socjologowie wiemy, że ruch społeczny studentów o tak wielkim zakresie nie mógł powstać wyłącznie jako rezultat działalności grup wichrzycieli, ani nawet stojących za nimi grup bankrutów politycznych, lecz miał podłoże społeczne i głębokie przyczyny w zmianach strukturalnych zachodzących w naszym społeczeństwie. Środki przymusu administracyjnego nie mogą trwale rozwiązywać problemów społecznych i politycznych, z którymi wiążą się ostatnie wystąpienia młodzieży akademickiej. Są to zagadnienia demokracji socjalistycznej i wcielanie w życie zasad naszej konstytucji. Należało więc dokonać analizy zmienionej struktury naszego społeczeństwa i zmienionego układu sił politycznych, żeby na podstawie znajomości istotnych cech tworzącego się społeczeństwa socjalistycznego wypracować program zapobiegający w przyszłości wystąpieniu tak ostrych kryzysów. Mimo użytych w dwóch miejscach wyrażeń propagandy oficjalnej Grupy wichrzycieli, bankruci polityczni, socjologowie nie pozostawili w istocie wątpliwości, że marcowy kryzys związany jest z brakiem demokratycznych instytucji życia społecznego. W piątek w południe w audytorium Maximum Komitet Studencki w Uniwersytecie Warszawskim zwołał wiec wbrew faktycznemu oporowi rektora Turskiego, który nie udzielił nań formalnej zgody. Zgromadzenie uchwaliło deklarację Solidarności z innymi uczelniami Warszawy, oraz proklamowało na 15-16 marca strajk ostrzegawczy, który miał polegać na powstrzymaniu się studentów od uczestnictwa w zajęciach. Zapowiedziano również zwołanie kolejnego wiecu w poniedziałek w południe. Ze swej strony rektor zapowiedział, że ewentualny strajk będzie uznany za nielegalny. Bobrowski krytykował po latach postawę Turskiego, który, ufny w swoją popularność, nie współdziała z dziekanami. Wystąpienie Turskiego na wiecu oraz rozkolportowana na terenie Uniwersytetu ulotka jego autorstwa, wzywająca studentów do powrotu do nauki, nie zrobiły na nich najlepszego wrażenia. Bobrowski pozostawał w kontakcie z przedstawicielami władzy. Niemal codziennie komunikuje się z ministrem Jabłońskim, a poprzez niego z Cyrankiewiczem. Nie angażują się oni w akcję mediacyjną, ale i nie powstrzymują mnie, a tym samym zachęcają do jej kontynuowania. Przesyłam znanym mi osobiście członkom Biura Politycznego i Rządu obszerną notatkę zawierającą moją interpretację zdarzeń w środowisku studenckim. Odbywam długą rozmowę z Zenonem Kliszką, który nie ukrywa, że jest źle informowany, a podkreślając silnie fakt istnienia i działania grupy anarchizującej, zgadza się ze mną, że nie można jej identyfikować z ogółem studentów. Upoważnia mnie do zwracania się do niego o pomoc w sprawach jawnie pomyłkowych sankcji. Zdaniem Bobrowskiego pewien wpływ na fakt podjęcia decyzji o strajku w Uniwersytecie Warszawskim wywarła informacja o strajku okupacyjnym w Uniwersytecie Wrocławskim. Było w tym coś z postawy My nie jesteśmy gorsi. Piątek był bowiem już drugim dniem strajku w uczelniach Wrocławia. Trzynaście lat później, w marcu 1981 roku na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Bolesława Bieruta we Wrocławiu zorganizowano spotkanie z profesorem Stanisławem Hartmanem który w 1968 roku był wykładowcą na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii. Hartmann wspominał właśnie wydarzenia z piątku 15 marca. Byłem wtedy w sali Senatu na konferencji przyszedł rektor Alfred Jan, mówiąc, że gotów jest oddać do dyspozycji młodzieży Aule i w ogóle udzielić jej gościny, żeby tylko odwieźć ją od wychodzenia na ulicę. Prosił nas, około 10 zebranych, żeby to rozgłaszać i mówić na wykładach. Ja miałem właśnie wykład zaraz po tym. Byłem też opiekunem roku. W tej sytuacji zwróciłem się po wykładzie do studentów, że jest poruszenie, żeby się zachowywać spokojnie, że rektor udziela zezwolenia na wiec. Widziałem, że nastrój jest bardzo podniecony. Tego dnia zaczął się rzeczywiście wiec. Studenci zebrali się w głównym budynku i zajęli aulę. Przerwijmy na chwilę tę relację i przenieśmy się do auli, gdzie odbywał się wiec studentów. Oto fragment relacji jednego z nich. Rektor podszedł do mikrofonu. W momencie dotknięcia niklowej podstawki sala już cichnie. Nie musi nas jego magnificencja uciszać gestem dłoni. Mówi, dziękuję wam za zaufanie. Jestem razem z wami i będę aż do końca. Wasze żądania przekazane zostaną właściwym władzom. Chcę podziękować tym członkom Senatu, którzy postanowili zostać razem z nami. Odtąd będziemy się starać, jak tylko potrafimy, bronić Was i wspomagać radą. Sytuacja jest bardzo ciężka. Władze wiecu, jaki sobie wybierzecie, prawdopodobnie nie zostaną przez jakikolwiek organ uznane za legalne. Jesteśmy praktycznie skazani na samotność. Rektor w tej chwili oddaje na moment mikrofon naszemu koledze, który zwraca się do sali. W tej chwili przywożę wiadomości z miasta. Wszystkie wiece na wszystkich uczelniach uznane zostały za nielegalne. Nikt jednak nie opuszcza żadnej uczelni. Wszyscy strajkują dalej już bez poparcia władz uczelnianych. Jesteśmy jedyną wrocławską uczelnią, na której rektor uznał wiec za legalny. Wszystkie uczelnie biorą z nas przykład i ogłaszają u siebie 48-godzinny strajk okupacyjny. Rektor bierze powtórnie mikrofon do rąk. Mówi... Sami widzicie, kochani, jak wygląda sytuacja. Za godzinę gmach naszego uniwersytetu zostanie otoczony wzmocnionym kordonem milicji. Jest więc ostatnia szansa, aby odwołać wiec. Zostajemy, zostajemy, zostajemy. Rektor mówi, w takim razie ja zostaję z wami. Ogłaszam przerwanie zajęć na wszystkich wydziałach na 48 godzin. Wiec od tej chwili uważam za rozpoczęty. Potężnie brzmi... Jeszcze Polska nie zginęła. Mądra i odważna postawa profesora Jana była wówczas wśród rektorów szkół wyższych w Polsce całkiem odosobniona. Tymczasem z inicjatywy dziekana profesora Jana Żewuskiego zwołano posiedzenie Rady Wydziału na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii. Zawiadamiano na prędce kogo można, wspominał polata Hartmann, Nie wszyscy się dowiedzieli, ale większość przyszła. Zaczęła się Rada Wydziału, bardzo pamiętna dla mnie. Byli nie wszyscy członkowie, ale za to przyszły liczne osoby, przedstawiciele asystentów i studentów. Ludzie wchodzili i wychodzili, korytarze pełne były młodzieży. Chyba to się wtedy strajkiem nie nazywało, ale to była taka okupacyjna manifestacja. To nie był strajk, dlatego że młodzież akcentowała, że ona nie chce przerwy w nauce, że oni chcą się uczyć, że oczywiście nie strajkują przeciwko swoim przełożonym na uczelni. Oni strajkowali na znak protestu przeciwko traktowaniu ich kolegów w Warszawie i w myśl tych postulatów, to znaczy wolności kultury, wolności słowa i druku i popierając uchwałę ZLP. W czasie tego nadzwyczajnego posiedzenia jednogłośnie uchwalono jedyną w Uniwersytecie Wrocławskim wydziałową rezolucję, którą imiennie podpisał dziekan Drzewuski, której treść współbrzmiała z treścią uchwał studenckich. Ubolewano w niej, że zbyt późne Niekompletne tendencyjnej tendencyjne informacje w prasie, radiu i telewizji o genezie przebiegu i charakterze wydarzeń na wyższych uczelniach w Polsce przyczyniły się do wzburzenia i nieufności młodzieży akademickiej. Potępiano wszelkie przejawy działalności antysemickiej i protestowano przeciwko próbom wywołania nastroju wrogości do studentów wśród robotników. Wyrażano zaniepokojenie z powodu ataków na pracowników nauki, ludzi pióra, cieszących się ogólnym uznaniem i szacunkiem. Jednocześnie Rada Wydziału wyraziła najwyższe uznanie jego magnificencji rektorowi Uniwersytetu Alfredowi Janowi za odważne i pełne poczucia odpowiedzialności postępowanie w chwilach bardzo trudnych dla naszego Uniwersytetu. Pracownicy naukowi usiłowali przekonać studentów, żeby nie wychodzili na ulicę i skorzystali z zezwolenia rektora wiecowania na miejscu. Tym bardziej, że około godziny 17:00 ZOMO przy użyciu pałek Rozpraszało tłum gromadzący się przed gmachem Uniwersytetu W sumie, jak informował organ Komitetu Wojewódzkiego Gazeta Robotnicza W czasie rozpędzania ulicznych manifestacji w dniach 15 i 16 marca Milicja zatrzymała we Wrocławiu 60 rozzuchwalonych chuliganów Jak określano w prasie uczestników tych demonstracji Hartmann mówił później o studentach Naprawdę zależało nam na tym, żeby tej młodzieży nie pozwolić iść bezbronnie przeciwko pałkom i psom. I to nam się udało. Przekonaliśmy studentów, że nie należy wychodzić na ulicę. Kontaktowano się także z Politechniką, gdzie nastrój był jeszcze gorętszy. W ten sposób manifestacja 15 marca odbyła się bez wychodzenia na ulicę i bez jawnych gwałtów wobec młodzieży. Młodzież spędziła jednak noc na terenie otoczonego przez milicję uniwersytetu, i dopiero w sobotę rano, nie niepokojona przez siły porządkowe, grupkami rozchodziła się do domów. Anonimowy autor wywiadu udzielonego w 1988 roku drugoobiegowemu dwutygodnikowi szkoła, w 1968 roku student Politechniki Wrocławskiej podaje, że w czasie strajku, który zresztą nazywa wiecem, kontakty pomiędzy uczelniami utrzymywano poprzez kurierów, Powołano do życia straż akademicką, pilnującą porządku i zabezpieczającą gmachy przed odwiedzinami niepowołanych. We wszystkich uczelniach, prócz Akademii Ekonomicznej, wiec przybrał jednakowy, masowy charakter. Akademia Ekonomiczna rozpoczęła wiec z opóźnieniem i od początku miał on charakter nielegalny wobec zarządzeń rektora, który ogłosił, że zajęcia mają odbywać się normalnie. Najlepiej protest przebiegał chyba na Politechnice, gdzie ciągle odbywały się prelekcje i wykłady pracowników naukowych biorących udział w wiecu. Autor tej relacji wspomina też, że dzięki asystentowi z Wydziału Chemii i Politechniki Wrocławskiej straż akademicka została wyposażona w maski przeciwgazowe. Strach przed pacyfikacją był wyczuwalny w wielu wypowiedziach przez megafony. Pamiętam do dziś błędny wzrok i drżący głos dziewczyny, która wbiegła na podium i krzyknęła do mikrofonu jak będą kopać w brzuch twoją dziewczynę, to co wówczas zrobisz? Nie wszędzie zresztą chyba nastroje były minorowe. Gdy na terenie Uniwersytetu Wrocławskiego pojawił się z darami dla strajkujących studentów przedstawiciel cechu kominiarzy, to fakt ten spowodował owację ze strony młodzieży. Po dwóch dniach strajk we Wrocławiu zakończył się. Podobnie jak ich koledzy w innych ośrodkach akademickich kraju, studenci wrocławscy nie wywalczyli tego, co uważali za najważniejsze. Władze konsekwentnie odmawiały podjęcia dialogu z kontestującą młodzieżą. W Gdańsku 15 marca po południu zaczęły się zbierać na ulicach grupy ludzi, które z wielką brutalnością zostały zaatakowane przez oddziały milicji obywatelskiej. Oddajmy głos naocznemu świadkowi tych wydarzeń, który w piątek o godzinie 16.20 wysiadł z kolejki dojazdowej na przystanku Politechnika Gdańska. W okolicy teatru stały samochody milicji obywatelskiej, koło nich milicjanci. Wzdłuż cmentarza vis, vis teatru stało kilkadziesiąt samochodów MO, niektóre z wyrzutnikami granatów łzawiących. Wokół samochodów kilkuset milicjantów. Zablokowali oni dojście do głównego wejścia Politechniki. W pewnym momencie zamknięto odcinek długości około 200 metrów na trasie od teatru w stronę Wrzeszcza. Na terenie tym nie było tłumu, lecz po prostu wielu ludzi idących w kierunku wrzeszcza. Usłyszałem wystrzały, strzelały wyrzutnie granatów łzawiących. Z zatumanów gryzącej mgły ujrzałem milicjantów z pałkami, którzy rzucili się na spokojnie idących ludzi i zaczęli ich bestialsko bić. Nie chciałem uciekać, lecz gdy kilka metrów za mną zaczęto okładać pałkami starszego pana, który szedł steczką i również nie uciekał, Zmieniłem zdanie, przesadziłem płot wysokości półtora metra i znalazłem się w prywatnym ogródku. Milicjant przeskoczył również i gonił mnie aż do willi, gdzie otworzono okno i krzyczano, abym ratował się i wskoczył do środka. Wówczas milicjant zatrzymał się i obejrzał na swoich kolegów, którzy się wycofywali. Ludzie uciekający krzyczeli «Gestapo!». Następnie wycofałem się i nieco zmienioną trasą między samochodami Emo udałem się w kierunku Wrzeszcza. Przechodząc koło punktu dowodzenia Milicji Obywatelskiej zobaczyłem trzech kamerzystów. Na znak oficera Milicji Obywatelskiej przygotowywali się do kręcenia filmu. Następnie oficer dał znak i zaczęto strzelać z armatek granatami. Ulice zamknięto i spektakl powtórzył się z tą różnicą, że już nie byłem uczestnikiem, lecz widzem. Gdy dotarłem do Wrzeszcza, nie było tam zbitego tłumu, tylko dużo ludzi na chodnikach. Widziałem studentów ze studentkami, w naiwności swej myśleli, że gdy będą pod rękę z dziewczynami, nie dosięgnie ich pałka. Tymczasem na sygnał oddziały milicyjne zaczęły rzucać się na pierwszych lepszych przechodniów i bić ich pałkami. Ludzie chronili się w sklepach. Widziałem, jak przerażony tłum uciekających o mało nie stratował dwuletniego dziecka. W pewnym momencie rozległ się krzyk. Zabito człowieka! Gdy popatrzyłem w tym kierunku, zobaczyłem mknący z dużą szybkością samochód o, na jezdni leżało jakieś ciało. Po chwili ciało zabrała karetka pogotowia marki Nysa. W oknach i na dachach było mnóstwo ludzi, którzy jednoznacznie wyrażali swe sympatie dla bitych. Wśród wielu zatrzymanych tego dnia w Gdańsku znalazło się osiemnastu studentów. Wałęsa wspomina, że tego dnia w zajściach ulicznych we Wrzeszczu wzięło udział sporo robotników ze Stoczni Gdańskiej. Ludzie pobrali sprężyny, które się trzymało mocno odgięte, a kiedy milicja ruszyła do szturmu, wtedy jeszcze niezbyt dobrze przygotowana, bez tarcz i zasłon, ludzie puszczali te sprężyny, które waliły w atakujących. Kiedy dostali w skórę, nagle pojęli, że to nie rozruchy inteligentów, tylko za studentami ujęli się robotnicy. Jeden z milicjantów zalany krwią krzyknął, o Jezu, w jakie gówno nas tu wpuścili. Na temat wydarzeń tego dnia Walichnowski napisał w charakterystyczny dla siebie sposób. 15 marca w Gdańsku, mimo przeciwdziałania studenckiej służby porządkowej i aktywu społecznego, część studentów politechniki gdańskiej wyszła na ulicę, gdzie połączyła się ze stojącym przed uczelnią zbiegowiskiem. Około 5-tysięczny agresywny tłum został rozproszony przez siły porządkowe. Odcinek 26. W tym dniu zajścia i ekscesy uliczne odnotowano również w Katowicach. Milicja Obywatelska rozproszyła grupy studentów, które w godzinach popołudniowych zbierały się w pobliżu rynku, wszczynając awantury. Po godzinie 19 przywrócono porządek. Walichnowski naturalnie nie pisze o tym, że demonstracje uliczne w Katowicach w dniach 15 i 16 marca miały w dużym stopniu charakter robotniczy. Wielu młodych robotników, ale także i jak w takich okolicznościach może się zdarzyć nieco huliganów, walczyło...